Może ktoś powiedzieć, że znowu chciałem dokończyć to rozważanie 17 rozdziału Ewangelii Jana. Że może to nie jest w jakiś sposób duchowe, że tak po kolei, kolejno rozważam te wiersze, chcąc to rozważyć cały ten rozdział, ale taki miałem od początku tego zamiar, a ponadto, jeśli nawet jakoś chciałem na czymś innym rozmyśla, to ciągle mi nie daje to spokoju, y, jak gdyby ta myśl, że y, tutaj po prostu, jak gdyby, no należy to rozważyć do końca, aby, jak gdyby y, no była ta myśl Pana wyrażona tutaj w tym rozdziele y, do końca wyjaśniona. Dlatego przeczytamy 17 rozdział Ewangelii Jana od 15 wiersza do końca. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, Którzy przez ich słowo uwierzą we mnie Aby wszyscy byli jedno Jak ty ojcze we mnie, a ja w tobie Aby oni w nas jedno byli Aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś Aby byli jedno jak my jedno jesteśmy Ja w nich, a ty we mnie Aby byli doskonali w jedności Żeby świat poznał że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, która mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, też abyś ich zachował od złego. Ten rozdział jest, można powiedzieć, w takim przededniu zabrania Pana do nieba. I już świat Go oglądał nie będzie. On jak gdyby wkrótce będzie zabrany do Ojca. Lecz nas Pan Jezus chce pozostawić na świecie. Przyjdzie taki moment, kiedy On przyjdzie powtórnie po nas, ale właśnie przyjdzie z tymi, których wcześniej umiłował, którzy w Niego uwierzyli. Ale teraz właśnie odchodzi do Ojca w chwale. I wie, że tych, których miłuje, pozostawia na tej ziemi. Dlatego właśnie w taki sposób prosi swojego ojca, aby ich zachował od złego. On wie właśnie, że my jeszcze na pewien czas zostajemy tutaj na ziemi i mamy pozostawione pewne zadanie i On właśnie pragnie, abyśmy z tym zadaniem szli w mocy Ojca, aby właśnie to zachowanie od złego jest właśnie tą prośbą, aby Ojciec dał nam moc do tego, abyśmy umieli wykonywać to dzieło w należyty sposób. Abyśmy sami tego dzieła nie dźwigali, nie nieśli, nie starali się swoimi siłami, ale abyśmy wiedzieli, że mamy tą siłę czerpać od Niego. Ta przypowieść o talentach. R również nam to pokazuje, że ten pierwszy dostał 10 talentów. Ten ostatni <śmiech> dostał jednego. I ten ostatni w ogóle tego dzieła nie chciał jak gdyby wykonywać, lecz zakopał to. A kiedy ten pierwszy obracał tym, co otrzymał, to Pan mu przydał jeszcze więcej. To mów mówi właśnie o tej wierności naszej, w jaki sposób pragniemy odwdzięczyć się naszemu Panu. Ale właśnie musi to wypływać też z głębi naszej miłości do Niego, bo jeśli będzie to tylko wypływać z jakiegoś y, prze, prze, przekonania, że chcemy się Mu tylko w jakiś sposób tak y, cieleśnie przypodobać, to nic z tego nie wyjdzie jeśli nie będziemy mieli właśnie tego głębokiego przekonania, że jesteśmy Jego własnością, jeśli tego nie połączymy z tą doskonałą ofiarą, z tym, że właśnie Jemu ta chwała się należy, ta cześć, to uwielbienie, a uwielbienie w ten sposób, że tak jak On Ojca uwielbiał na ziemi i wszystko czynił, co było Ojcu miłe, tak jak tak i my pragniemy uwielbiać Pana Jezusa, i Jego chwałę obwieszczać, Jego dzieło, to wszystko, co On pokazał, kim tu był na ziemi, w jaki sposób to czynił. I właśnie w tym oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście być gotowymi w tej służbie Nie spać w jakiś sposób duchowo, nie zajmować się tylko własnymi rzeczami, ale właśnie zajmować się tym, co jest Ojca, kiedy On przyjdzie, aby zastał jak gdyby ten dom czystym, wymiecionym, posprzątanym, stojącym na straży u wejścia, oczekującym na Jego przyjście. Właśnie tego On oczekuje wypowiadając te słowa i wie dokładnie, że ten świat najchętniej by odciągnął nas od tego dzieła, oferując nam różne może zainteresowania, może polityką, może jakąś, jakimiś innymi rzeczami, może przynależnością do jakichś grup muzycznych, czy jeszcze czymś innym. Ale właśnie Pan pragnie nas od tego wszystkiego zachować. Abyśmy byli oddzieleni jak te owce. Oddzieleni jak ten lud izraelski w tym kraju Goszen. Mimo, że razem byli jak gdyby w tym państwie, to jednak mieli swój własny teren gdzie na nim wypasali swoje owce. Nie jestem ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Pan Jezus mówi, że my już nie, nie należymy do świata. Nie należymy do Jego hierarchii, do Jego sposobów myślenia. Nie chodzimy w tym obcym jarzmie pod panowaniem władcy tego świata, pod panowaniem szatana, ale chodzimy w połączeniu z Panem. I właśnie to Jemu chcemy się podobać. Tak jak właśnie małżonek czy małżonka chce się podobać swojemu Wybrankowi, swojemu ulubieńcowi, tak i my właśnie w taki sam sposób chcemy się podobać Panu, bo On nas wybrał i przeznaczył właśnie nas na tą małżonkę baranka. Jak czytamy właśnie te słowa i zaczynamy się w nie wgłębiać, to... Aż nie możemy tego sami tak objąć naszym rozumem, że Pan Jezus nas stawia w takim świetle, w takiej wspaniałości, w takiej bliskości. Chcielibyśmy się do tego uniżyć, chcielibyśmy do tego się przyznać i uznać to, że to jest Jego wolą, nie jest to naszą wolą. To pragnienie Ojca mieć właśnie tą bliską społeczność z ludźmi On właśnie wypełnił oddając swoje życie za nasze grzechy bo inaczej nie byłoby to możliwe tylko przez tą ofiarę Bóg nie widzi w nas grzeszników, nie widzi w nas grzechu, bo one zostały zakryte Przez baranka niewinnego nieskalanego. Cały ten sąd wziął on na siebie, tak jak mogliśmy dzisiaj sobie w tych wierszach dopołudniowych przypominać i utwierdzać nasze dusze, że właśnie tak to wszystko było zapowiedziane. Było... Że ta łaska tak właśnie na nas Spoczęła w taki sposób <śmiech> Pan Jezus mówi Tutaj ja nie jestem z tego świata I wielokrotnie to Przejawia się w Słowie Bożym Kiedy rozmawiał z Piłatem To mówił gdybym był z tego świata cudzy moi walczyli by za mną ale ja nie jestem z tego świata Piłat się niby z ląk ale i tak bardziej chciał się przypodobać swojemu zwierzchnikowi rzymskiemu i ludowi który w jakiś sposób niby go popierał niż miał jakąkolwiek bojaźń przed żywym Bogiem I mu właśnie nawet wyjaśnił, że on jest królem, ale to królestwo nie pochodzi z tego świata. To królestwo jest od ojca. To królestwo jest założone od wieczności. Nikt z ludzi ani go nie założył, ani nie może go w jakikolwiek sposób zburzyć, zaprzestać, aby ono istniało. 17 wiersz mówi poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Poświęcić, czyli oddzielić. Oddzielić dla siebie. Oddzielić dla słowa. Oddzielić dla społeczności. Dla tej bliskości. Dla tego ścisłego związku dzieci bożych. Jesteśmy Dziećmi, czyli rodziną Bożą, rodziną należącą do Boga Ojca, do Jego Syna i do zadań związanych z tą rodziną. Czasami są rodziny, które zajmują się właśnie szczególnymi zadaniami na tej ziemi, tak jak u nas akurat produkuje się palety i wszyscy się tym zajmują może w innej rodzinie jak u Bogusia zajmują się samochodami i wszyscy w tej rodzinie zajmują się tymi samochodami ale w tej rodzinie Bożej zajmują się Słowem Bożym, zajmują się Ojcem i to co właśnie Ojcu jest miłe i co ten Ojciec jak gdyby pragnie, aby prowadzić na tej ziemi to Jego rodzina również to pragnie prowadzić. Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, aż po krańce ziemi. I powinno być zawsze nam to Jego przesłanie drogie. Abyśmy pragnęli uwielbiać Pana Jezusa przez to, że opowiadamy o Nim, opowiadamy o Jego dziele o Jego życiu i o Jego śmierci i o Jego zmartwychwstaniu. A przez to przy okazji możemy wyrwać tego człowieka z mocy śmierci, z mocy szatana, z mocy wiecznego potępienia. Takie Słowo jest, jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną, ale my mamy tą światłość daną od Ojca, od Pana Jezusa, daną z nieba, w której chodzimy i możemy w tej światłości wskazać tym, którzy idą tą ślepą drogą, na tą właściwą drogę, na tą drogę prowadzącą do nieba, do tej wspaniałości. Prawdzie Twoje, Słowo Twoje jest prawdą. Tak. To Słowo jest jedyną prawdą. W przerwie rozmawialiśmy, że właśnie ludzie, słysząc o Słowie Bożym, o Biblii, od razu wręcz kojarzy im się z czymś złym, z jakąś przewrotnością jakiejś sekty. Ale w ogóle nie kojarzy im się to ze Słowem Bożym, z prawdą, z prawdą od żywego Boga. Możemy zauważyć, w jaki sposób dzisiaj wyobrażenie o Słowie Bożym jest przekręcone w tym świecie. Jak szatan gorliwie nad tym pracował, aby to włożyć w usta i w myśli ludzkie. I poniekąd mu się to udało. Ale wybrani dla tej służby, wybrani dla Boga, wybrani dla chwały Bożej mają to właściwe poznanie. I Bóg im objawia tym, który chce, że to słowo pochodzi z jego ust. Pan Jezus właśnie za takich ludzi, którzy w taki sposób są oddzieleni od tego świata, oddzieleni dla tej rodziny Bożej. Mówi, że ja za nich poświęcam siebie samego. Tak jak wspomniałem, on wtedy stał jeszcze... Przed tym momentem, kiedy całkowicie swoje życie położy na tej szali, na tej ławie sądowej, kiedy Bóg wszystkie grzechy włożył na jego ramiona. I On mówi, ja za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni prawdzie. On został również oddzielony od Ojca, oddzielony od tej wspaniałości, od tej chwały, od tej bliskiej społeczności. Możemy sobie wyobrazić właśnie w jaki sposób Syn i Ojciec nad tym rozmyślał, rozmawiał, żeby mieć tą społeczność z tymi ludźmi. Możemy sobie zobaczyć, jaki przez historię Izraela, jak w długim czasie trwało to, aż ta łaska przyszła na tą ziemię. Jak, w jaki sposób tych ludzi Izraela ciągle ochraniał od Abrahama możemy zobaczyć jak już Bóg wtedy pragnął mieć tą społeczność i oddzielił najpierw tego Abrahama z tego ul chaldejskiego poprzez różne dzieje Izraela poprzez wyjście z Egiptu w jaki sposób chciał do nich przemówić że on jest tym, który troszczy się o nich kiedy przyszła ta susza I nie mieli tego pokarmu. Posłał tą rodzinę Bożą do Egiptu, gdzie tego, który wybrał go wcześniej, tego, który posłał go tam właśnie do tego świata, w którym nie było Boga. Tak jak Pana Jezusa posłał, tak tego Józefa posłał do tego świata, w którym nie było Boga. I tam ich karmił. Przez wiele lat. A kiedy stała się, zaczęła się dziać krzywda im na tym miejscu, posłał innego sługę, Mojżesza, których stamtąd wyprowadził. I tak wiele znaków i cudów czynił przed nimi, ale jednak oni wcale go za to nie umiłowali. Te ludzkie dusze całkowicie jakby były wrogie Bogu niby zanim za wyszli za Mojżeszem niby szli w imieniu Boga ze swoimi yy, rodzicami dziećmi, bydłem niby po to, żeby nawet mówili do yy, tego Faraona, że po to to bydło, żeby złożyć tą ofiarę należną swojemu Bogu A potem widzimy, gdy tylko Mojżesz nich z ich oczu, kiedy poszedł na tą górę po kamienne tablice, to oni już ulali cielca i mówili, mówili, nie ma innych bogów, Mojżesz zginął. Ścijmy bożka, ulanego ze złota. Możemy zobaczyć, jakie to serce jest twarde, oporne, wcale nie Boga, Ale z drugiej strony możemy zobaczyć, jak, w jaki sposób Bóg cały czas miał to pragnienie. I mimo to i takiego czynu nie zabił wszystkim jednym tchnieniem. Jednak znowu okazał łaskę. I tak w przeciągu całej historii ciągle widzimy tą łaskę, która w przeróżny sposób się objawiała na ludziach. Aż doszło, doszło do tego, że dał właśnie tego swojego Syna umiłowanego, aby ten całkowicie zgładzić nasze grzechy. W taki sposób Bóg posłał Syna na świat. I teraz właśnie odchodzi i mówi... I ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby oni poświęceni byli w prawdzie, oddzieleni dla tej prawdy, oddzieleni dla Słowa Bożego, oddzieleni do tej służby, ale przede wszystkim dla uwielbiania Jego za ten wielki czyn i Ojca, za tą wielką miłość, którą w taki sposób nas umiłował. I pragnie, aby ta miłość była odzwier odzwierciedleniem tej samej miłości, jaką przelał najpierw na Syna, a Syn na nas, aby ona mogła się przelewać w odwrotnym kierunku do syna i do ojca. I w dwudziestym wierszu mówi Ja nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. W jedenastym wierszu rozważaliśmy, że było takie wyrażenie i zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno. Tam mówiliśmy, że była tam mowa bardziej o apostołach. Bezpośredni sposób, że ci apostołowie wyrażali się tą jednością, że kiedy Pan Jezus ich wysł wysłał do tych wiosek to oni w tym jednym duchu starali się iść i potem przychodzili i mówili, że nawet demony są im poddane i wiele, wiele różnych znaków i cudów mogli wykonywać w tym w tej mocy Bożej w mocy Ojca w mocy danej im z góry i tam właśnie Tą jedność tych uczniów, tych apostołów było widać, że oni czerpali to z mocy Pana Jezusa, nie ze siebie samego, ale właśnie z tego, który ich posłał, a tym samym od samego Boga. A tu jest napisane: A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Jakże w doskonały sposób jest tutaj to wyrażone, że nie ma żadnego domniemania, że to chodzi może o kogoś innego, że wiele ludzi mówi, a tam słowo Boże to można w różny sposób interpretować. Czy możemy to zinterpretować w inny sposób, jak w taki, że to mówi właśnie do nas wierzących, do tych, którzy przez słowo apostołów, przez słowo ewangelistów, przez słowo tych wszystkich pisarzy którzy to słowo Boże spisali w tej księdze żywota. Objawili nam, dali je poznać, uwierzyliśmy w nie i teraz właśnie Pan Jezus mówi, że za nich proszę, za nimi proszę za tymi, którzy przez ich słowo uwierzyli we mnie. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, kto przyjął to słowo, kto przyjął tą doskonałą ofiarę, Pan Jezus sam osobiście za Nim prosi. Żebyśmy byli zachowani od złego, żebyśmy byli oddzieleni od tego świata, abyśmy byli tą rodziną Bożą, tak jak wcześniej już wspomniałem. Tą cząstką, która należy do Boga Ojca, do Jego Syna. A myśmy byli tym Szczególnym rodem wybranym, tak jak kiedyś Izrael był tym rodem wybranym, tak i my dzisiaj, w liście do Rzymian, żeśmy to również rozważali i wspominali, w jaki sposób to się stało, że kiedyś był ten lud izraelski tylko wybrany. A co się stało? Nie cały Izrael poszedł za Panem Jezusem, ale tylko niewielka ilość, tylko ta resztka. Tak samo i teraz Bóg skierował przez to swoje oczy i łaskę na pogan. Ale również i z tych pogan nie rzuciła się cała Rzesza, lecz tylko wybrani. Tylko resztka poszła za panem Jezusem. Ale Bóg nadal w swojej łasce czeka, aby wszyscy poznali jego łaskę, aby poznali jego słowo i doszli do tej pewności, że są synami Bożymi, że są wybranymi, że są dziećmi Bożymi, dziedzicami żywota wiecznego. 21 wiersz mówi, aby wszyscy byli jedno. Tak jak ojciec synem był jedno od wieczności, Jednej myśli, jednego zdania, jedno w czynie, tam nigdzie, w żadnych relacjach syna z ojcem nie widzimy jakiejś sprzeczności, W działaniu, ale w całkowitym uniżeniu, tak jak czytamy w liście do Filipian w drugim rozdziale, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I właśnie widzimy wszędzie taką harmonię czynu, harmonię myśli, tych boskich osób. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. I Pan Jezus właśnie o takiej jedności myśli z nami wierzącymi. Ja wiem, że teraz powinniśmy bardzo nisko spuścić głowy, bo sam z siebie wiem, że do tej jedności jak gdyby nawet dopiętnie dorastamy, że wstydzimy się tego, jak często zawodzimy, ale kiedy patrzymy z perspektywy właśnie naszej, ludzkiej, perspektywy naszych umysłów to właśnie ta rzecz tak wygląda. Ale kiedy Bóg Ojciec patrzy ze swojej perspektywy przez ofiarę Jezusa Chrystusa to to już wygląda całkowicie inaczej. I musimy sobie to usłowić, że jeśli przyznaliśmy się do tej wspaniałej ofiary Jezusa Chrystusa to Bóg w nas już nie widzi grzeszników. Nie widzi Tych sprugawionych, ale widzi oczyszczonych, krwią baranka, widzi czystych. I tą jedność właśnie dzisiaj wyrażaliśmy przy stole pańskim. Jedność ciała i krwi Chrystusowej. Właśnie o tym nas doskonale mówiła. I musimy sobie to uświadomić, że nasze grzechy zostały. Zabrane, zgładzone, raz na zawsze. Choćby nasze grzechy były czerwone jak szkarła, jak śnieg zwieleje Jest napisane chyba w księdze Izajasza, tak? Dokładnie. Takie białe będą jak śnieg, czyli nieistniejące. W oczach Ojca te grzechy w ogóle nie istnieją. Ponieważ zakrył je ten doskonały baranek, niewinny, nieskalany. Już niejednokrotnie była taka właśnie opowieść, że mimo, że jakiś przestępca jest winien kary może śmierci, może jakiegoś dożywotniego więzienia, ale kiedy zostaje ułaskawiony przez może prezydenta, czy jakiegoś innego króla, który stoi na straży jakiegoś państwa, to pomimo jego winy wychodzi na wolność i może w gronie swoich najbliższych jeszcze ktoś mógłby o tym pamiętać, ale kiedy wyjdzie na zewnątrz do świata, to nie widać na nim że ciążyła na nim wina że jest czemuś tam był winny jest wolnym całkowicie człowiekiem jest człowiekiem ułaskawionym i może czynić w zasadzie by się wydawało co mu, co mu się podoba ale jeśli tylko odrobina wdzięczności się zrodzi w jego sercu to nie powinien iść w to samo miejsce czyli może kraść, może zabijać może coś jeszcze innego aby znaleźć się w tym miejscu skąd przed chwilą wyszedł ale chodziło mi o tą główną myśl, że na nim już tej winy nie widać. Bóg w nas nie widzi grzeszników, dlatego ta zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Czy też nie pokazuje to w sposób obrazowy, ale i doskonały, że nie ma już nic, co by dzieliło nas przed tą chwałą, przed tą wielkością Bożą. Przecież tam była właśnie ta Chwała Boża, ten, ta skrzynia i te przykazania obrazujące właśnie chwałę Bożą. I nikt z ludzi nie mógł wejść do tego miejsca naświętszego, tylko raz w roku arcykapłan i to z krwią zabitego zwierzęcia, aby je pokropić. Aby pokazać, że ono jest czymś nadzwyczajnym, czymś świętym, czymś oddzielonym od ludzi. Ale kiedy umarł Pan Jezus, czytamy, zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Mamy wolny przystęp do Boga. Nie ciąży już na nas grzech. Mamy tą bliską społeczność z naszym Ojcem i Synem. I musimy właśnie tą myśl ciągle sobie przypominać że mamy właśnie taką społeczność, jesteśmy takiego pochodzenia tego dziedzictwa bożego, tego rodu królewskiego tak jak Pan Jezus moje królestwo nie jest tego świata tak samo i nasze nie jest tego świata jesteśmy oddzieleni dla innego władcy, dla Pana Jezusa, dla Boga Ojca. Dlatego nie powinno nam sprawiać trudności objawianie Jego chwały, Jego słowa, Jego prawdy, ale powinniśmy to czynić z wdzięcznością, z radością. Nieraz ktoś mi się pyta, Czy nie sprawia mi to trudności, że nie tańczymy na naszych wspólnych jakichś przyjęciach rodzinnych? A ja mu mówię, my mamy tyle radości w Panu, że nam, nam to przez myśl nie przechodzi, żeby nam było to potrzebne. Na początku swej drogi też wydawało mi się to trudnym. Potem można powiedzieć, w jakiś sposób śmiesznym. A teraz nawet mi się o tym nie przypomina. Bo jest tyle sposobów do tego, aby wspólnie się radować, ale przede wszystkim w połączeniu z uwielbieniem Pana. Że możemy śpiewać różne wspaniałe pieśni na chwałę Bogu. Możemy świadczyć jakimiś świadectwami, które przybliżyły i przybliżają nas do Boga. I możemy właśnie ostatnio, może dużo z nas było, ale nie wszyscy, na uroczystości u Marzenii Bogusia i mogliśmy właśnie to w sposób fizyczny przeżywać tą radość. I nie brakowało nam tam niczego, żadnych tańców, Żadnego czegoś, co by prowadziło do jakiekolwiek można powiedzieć ujmy Panu Jusowi poprzez korzystanie z tych uciech tylko dla tego ciała. Świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jeszcze przypomniał mi się ten wiersz, albowiem tak Bóg umiłał świat, że Syna swojego jednorodnego dał, aby każdy, kto weń uwierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest wspaniały wiersz, który pokazuje nam w jaki sposób Bóg nas umiłował. 22 wiersz mówi Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś Aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy A ja dałem im chwałę Którą mi dałeś sobie przyswoić te słowa do siebie? Pan Jezus mówi, ja dałem im chwałę. Już to w jakiś sposób po trosze wyjaśniałem. Jak z naszego punktu to widzimy? Nam, grzesznikom, która, którym należała się kara, którym żyliśmy w grzechu, w oddaleniu od Boga Pan Jezus mówi dałem mi chwałę tą samą chwałę, którą mi dałeś, którą Ojciec dał Synowi Pan Jezus chce dać tą samą chwałę wręcz nie chce tylko dał tą chwałę czy możemy mieć jeszcze jakiś Wątek wątpliwości tego, że jesteśmy zbawieni raz na zawsze, że mamy to życie w niebie, czy możemy mieć jakikolwiek wątek wątpliwości, że zbawienie jest nieutracalne? Pan Jezus, kiedy był na ziemi, w jaki sposób odbierał chwałę od Boga Ojca? Czy możemy sobie to przybliżyć? Kiedy właśnie uczynił z wody, wi z wody wino, czy skrzesił Łazarza, I tym podobne rzeczy to wtedy Bóg pokazywał i przyznawał się do Niego. I to Jemu przynosiło chwałę. Kiedy wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy to oskarżali go faryzeusze i inni uczeni w Piśmie żeby zamilkli ci ludzie bo Niby człowieka wychwalają, a Pan Jezus mówi, że jeśli oni zamilkną, to kamienie krzyczeć będą, uwielbiając Pana Jezusa, uwielbiając Boga Ojca. Bo On czynił wolę Bożą. On wykonywał dzieła Boże. On głosił Słowa Boże. Jeśli my będziemy tak samo to czynić, takim pragnieniem jak Pan Jezus i z takim oddaniem to również Bóg się do nas przyzna i to niejednokrotnie a najbardziej się przyzna w dzień naszego rozstania się z tą ziemią w dzień zmartwychwstania kiedy pójdziemy do Pana Jezusa największą chwałą dla Pana Jezusa było to że przyszli do tego grobu, jak dzisiaj było czytane, nie znaleźli ciała Pana Jezusa. Zostało zabrane. Zmartwychwstało. Nieniczni ludzie na to oczekiwali i w to uwierzyli. Byli tacy, którzy się tego nie spodziewali. I też uwierzyli. I to było największą chwałą dla Pana Jezusa. I nawet znowu ten Piłat musiał powiedzieć zaistę, ten był Synem Bożym tak musieli oddać chwałę czy byli nawet wierzącymi czy niewierzącymi i może nie jedni z naszego otoczenia kiedyś się zdziwią kiedy będzie pochwycenie że nas tu nie ma Byli i nie ma Zostały puste miejsca A po tysiącletnim królestwie Kiedy Pan przyjdzie Ze swoją grubinicą Wtedy i my się z Nim okażemy Ale wtedy Dla tych, którzy tak myśleli Już będzie dawno za późno To, co przed chwilą mówiłem to było opisane w księdze objawienia 21 od 9 wiersza. Od dwukropek. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zanusł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego, podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, śniącego jak kryształ. jak ta małżonka, baranka wtedy właśnie przyjdzie. Razem z tym oblubieńcem, z Panem Jezusem. 24 wiersz mówi, ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. I tu znowu jest ta prośba Pana Jezusa do Ojca, abyśmy my byli właśnie zabrani do chwały, abyśmy mogli oglądać to, w czym Pan Jezus i Ojciec był od wieków, w jakiej właśnie bliskości. Czytałem w pewnej książce, że właśnie, i to tak właśnie jest, że niebo i ziemia zostały stworzone, ale dom ojca był od wieków. Od wieków było to królestwo ojca i syna. I Pan Jezus wszelką tą chwałę chce nam również pokazać co to znaczy że my również do tej chwały wejdziemy gdzie ja jestem aby oglądali chwałę moją którą mi dałeś gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata również z tego możemy widzieć że ten dom Ojca już był przed założeniem świata, że to właśnie nie, nie było stworzone, ale to istniało od wieków. Zanim cokolwiek istniało, to istniał już dom Ojca. I Pan Jezus właśnie tą chwałę chce aby ojciec nam objawił, aby nam pokazał. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Tak. Ojciec i Syn mieli tą doskonałą Harmonię, tą doskonałą miłość, wzajemną relację, która szła w jednym kierunku, co było wolą Ojca, to Syn wykonywał bez żadnego przemrania, ale z wielką miłością i oddaniem czego nam często brakuje. My zawsze myślimy o tym, jak jest nam trudno, jak jest nam ciężko, jak potrzebujemy jakiejś może pomocy, ale chcielibyśmy się z tego nauczyć właśnie, żeby poprosić Pana Jezusa o tą pomoc, o tą siłę, o tą moc do tego, abyśmy umieli to Przezwyciężyć. Powiem Wam szczerze, że zawsze dużo rzeczy pozapisuję, myśląc, że będę umiał z tego przeczytać, ale potem się modlę, żeby Pan mi dał tutaj moc do tego, aby to słowo powiedzieć, a nie umiem tu przeczytać praktycznie nic z tego, co zapisałem. Ale dziękuję Bogu, że daje mi w tym czasie moc i swoje słowo i siłę do tego, aby powiedzieć to, co jemu jest miłe. Czasami jak właśnie ktoś przychodzi do mnie, to też coraz częściej, jak tak czekam, może wyjdzie jakieś, jakieś rozmowy, jakieś zdanie, czy słowo, czy wyrażenie, żeby można było coś powiedzieć od, Bogu, od Boga, a nie przychodzi i nie przychodzi, to wtedy też się zaczyna modlić i mówić, Panie, daj jakąś możliwość, żeby temu człowiekowi powiedzieć jedno czy dwa słowa. I to naprawdę od razu wtedy przychodzi. Nie trzeba czekać. Od razu tor naszej rozmowy przenosi się na Pana Jezusa. Ojcze Sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał. Lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. Ojcze Sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał. My mogliśmy to oglądać właśnie nawet i dzisiaj. W jaki sposób Świat odrzucił Pana Jezusa, a przez to odrzucił Boga Ojca. Przypomina mi się ta przypowieść o tych dwóch synach. Ten jeden syn najpierw roztwonił tą majętność. Ten drugi syn w ogóle nie chciał mieć społeczności z Ojcem. Kiedy ten pierwszy się upamiętał, to tamten nie chciał mieć nic wspólnego z tym. Uciekł z domu. Nie chciał wyrażać tej radości. On w ogóle nie widział. I nie chciał mieć tej radości z ojcem. I tak właśnie ludzie nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem Ojcem nie chcą odbierać od Niego że cokolwiek tutaj na ziemi otrzymali cokolwiek mają to wszystko pochodzi od Ojca gdyby nie było wolą mego Ojca nie miał być żadnej władzy nade mną Nawet żywioły tego świata są poddane woli Boga. My znamy to uciszenie tej burzy. Kiedy Pan Jezus najpierw dopuścił przed uczniami, że ta łódka już się prawie zanurzała, nabierała wody. Ale kiedy było wolą Pana Jezusa, od razu się to wszystko uspokoiło. i znowu został uwielbiony ci którzy w niego uwierzyli uwielbili go i mówili któż jest ten że nawet woda i wiatry i burze są mu poddane któż jest ten czy nie jest to sam Bóg z nieba Tak, ale to tylko ci poznali, że Ty mnie posłałeś, ci, którzy uwierzyli, którzy dali świadectwo o tej prawdzie, którzy tą prawdę przyjęli do siebie, do swojego serca, którzy zrozumieli, kim są sami ze siebie naprawdę. A kim mogą być, jeśli przyjmą tą łaskę Jezusa Chrystusa? Cóż za niewyobrażalne prawdy Słowa Bożego, jakie możemy oglądać właśnie w tym rozdziale. Lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. Tak. My musimy mieć tą doskonałą Świadomość, że Bóg Ojciec posłał Syna na ubłaganie za grzechy nasze. Na to, aby mieć taką właśnie bliską społeczność, bliską wieś. Aby mieć tą harmonię naszej społeczności z Ojcem i Synem. Nie chcielibyśmy niczego Żadnym naszym czynem, ani słowem przerywać tej społeczności. Chciałabym każdego dnia o tym rozmyślać. Jeśli diabeł nie daje nam w ciągu dnia, to przynajmniej wieczorem wyznawać swoje grzechy, błagać go o przebaczenie i przywracać tą społeczność, aby mieli, abyśmy mieli ciągle radość w tej społeczności z nami samymi, ale przede wszystkim z jego synem i Ojcem, który tej społeczności pragnie, bo właśnie dla tej społeczności z nami Bóg dał swojego Syna. Czy możemy sobie to wyobrazić z naszego punktu widzenia, jak my winniśmy szanować tą społeczność i to pragnienie naszego Ojca? i odzwierciedlać to w taki sposób, w jaki tylko umiemy. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. Pan Jezus objawił nam imię Ojca Podaję, że do Tomasza Pan Jezus powiedział Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś? Do Filipa, przepraszam. Do Filipa powiedział Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Oni mówili Pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Bóg Ojciec objawił się w swoim Synu. W Jezusie Chrystusie. Kiedy Pan Jezus był z uczniami, kiedy był na tej ziemi, to oni w ogóle Jego nie kojarzyli, że On jest tym żywym Bogiem. Chociaż właśnie te dzieła, te cuda, ta mądrość, ta wszechwiedza, czy na to nie wskazywały? To co przy studni powiedział... Idź zawołaj swojego męża. Nie mam męża. Prawdę powiedziałaś. Bo ten, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. A tych sześciu, których miałaś. A miałaś sześciu, którzy umarli tak. Nikt z ludzi o tym nie wiedział. Nie miał żadnego pojęcia. Może ta osoba przeprowadziła się z innego miasta i udawała małżeństwo wspólne. Ale wszechwiedzący Bóg doskonale wiedział kim ona jest. I tak właśnie wszechwiedzący Bóg doskonale wie, co jest w sercu każdego człowieka. Przenika nas na wskroś wszerz i wzdłuż. Nie jesteśmy się w stanie oprzeć przed żadnymi Jego myślami i oczami. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, która mnie umiłowałeś, w nich była. I ja w nich. Musimy coraz bardziej właśnie rozmyślać nad tą miłością Ojca nad tym właśnie, jakie było Jego pragnienia, jakie były Jego zamierzenia z tym Ludem Bożym i korzystać z tej społeczności, z tej bliskości i z tej radości, jaką wlał w nasze serca, że nie musimy się już niczego obawiać, nie musimy żyć w jakiejś rozterce, gdzie my pójdziemy, co będzie z naszym życiem, jak będzie wyglądać piekło, jak jeden z rozmówców mi chciał to pokazać, bo nasze życie należy do Pana Jezusa, nasze życie należy do nieba. Pan Jezus do Łotra powiedział, dziś będzie ze mną w raju. Jest to przejście ze śmierci do życia i to to życia Wiecznego. Niech Bóg da nam swojej właśnie mocy i łaski i miłosierdzia do tego, abyśmy tych słów tutaj zapisanych w tej Ewangelii Jana 17 rozdziale nigdy nie zapominali abyśmy mieli je zawsze przed naszymi oczami i chcieli się z nich radować, bo Pan Jezus tak daleko nas umiłował i Ojciec tak bardzo nas miłował, że dał to, co miał najbliższe swojego Syna. 188 Увілляй ми власне